Chciałbym w takim momencie ważnym dla każdej rodziny, także naszej rodzinnej wspólnoty złożyć wszystkim bardzo serdeczne życzenia. Ciągle trwamy w tej radości narodzenia Pana Jezusa, ale chciałbym jakby wydobyć dzisiaj na wierzch dość ważną sprawę, to znaczy taką świadomość, że to Boże Narodzenie, to, te narodziny Jezusa, o których przed chwilą słyszeliśmy, które świętowaliśmy, że oczywiście to był cud, który wydarzył się na świecie i świat od tego momentu stał się inny, ale to był także cud, który był przeżywany indywidualnie przez Maryję, przez Józefa, przez pasterzy, którzy przyszli do, do żłóbka. I ważne jest to, żebyśmy potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile te Boże Narodziny dla mnie są ważne i co one wnoszą w moje życie. No, w to życie takim, jakim ono jest, co te Narodziny Boże Narodziny wnoszą w relacje rodzinne z najbliższymi, co wnoszą w sposób mojego przeżywania życia. Bo dopiero wtedy, kiedy sobie na to pytanie odpowiemy, to tak naprawdę to może Narodzenie się w nas dokona. I chce Pan Bóg przede wszystkim przez ten fakt narodzin, przypomnienie tego faktu swoich narodzin pokazać nam, że jest blisko każdego z nas. Blisko każdego człowieka. Mało tego, blisko człowieka, który doświadcza różnego rodzaju trudności, problemów, kryzysów niepowodzeń, niezrozumienia. No właśnie po to przychodzi Pan Jezus, żeby, żebyśmy mieli świadomość tego, że jesteśmy zrozumiani, że jesteśmy upragnieni, że jesteśmy chciani, że nas nie odrzuca, nie ocenia, że wspiera nas w tym wszystkim, co dobre i idzie z nami ręka w rękę. Po to zamieszkał pośród nas każde serce i moje serce, i Twoje serce jest dla Niego takim żłobem, taką szopą. Ono zawsze jest biedne. Chociaż się staramy, chociaż chcemy być piękni dla Niego, chociaż te serca przygotowujemy przez sakrament pokuty. One i tak ostatecznie są zawsze biedne. No ale Pan Jezus chce w tych sercach się rodzić właśnie po to, żebyśmy mieli świadomość tej bliskości z Nim. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby Obudzić w sobie świadomość bliskości Boga, który przychodzi do nas po to, żeby być blisko, nie gdzieś z boku, nie gdzieś daleko, nie jako obserwator życia, ale jako jego uczestnik. I to każde serce jest inne, ma inną biedę i warto Jezusowi tę biedę oddać, warto pozwolić, aby On niejako na tej biedzie się narodził, bo tam gdzie On się rodzi, tam potem wszystko nabiera zupełnie innego kształtu. Kontekst naszej wspólnoty jest oczywisty, wszystkim nam znany i myślę, że przychodzi Pan Jezus także po to, żeby nas umacniać w tej świadomości, którą dzisiaj świat bardzo mocno podważa, czy jakoś lekceważy, bagatelizuje, że rzeczy najświętsze muszą być otoczone najświętszą troską, ale też swoim narodzeniem pokazuje, że rzeczy najświętsze są przez człowieka najczęściej y, najbardziej pogardzany. Najświętszy przychodzi na ziemię i jest nieprzyjęty przez y, człowieka. Y, wielokrotnie powtarzamy sobie to nawzajem, że walczymy o, o rzeczy najświętsze, o świętość małżeństwa. I przychodzi Pan Jezus także po to do nas, do naszej wspólnoty, żebyśmy w tej walce, w tej trosce, w tym myśleniu, takim myśleniu o małżeństwie nie ustali, żebyśmy nie zwątpili, nawet jeżeli świat, ten dalszy i ten bliski nam podpowiada, że może być inaczej. Niech się Pan Jezus w nas rodzi, niech daje nam poczucie bliskości z sobą, niech umacnia nas na tej drodze, którą idziemy, niech ją usensalnia, a w chwilach trudów, zwątpień niech będzie naszą siłą i naszą nadzieją. Wam wszystkim życzę wszelkiego dobra od Bożej Dzieciny, zwłaszcza tego, które na ten moment waszego życia, życia każdego z was, jest najbardziej potrzebne. Takiego dobra, za którym wasze serca dzisiaj najbardziej tęsknią. Tego z całego serca życzę. Tak, Dziękujemy. Jeszcze ja, jeśli mogę. Kochani, ja chciałam przekazać całemu lubelskiemu ognisku najlepsze życzenia od księdza Pawła Dubowika, Krajowego Duszpasterza Sycharu. Także od księdza Szymona z Alaski prosto. Mam dzisiaj słowo od niego. Yy... Czy teraz mogę je odczytać? Oczywiście, to jest najbardziej stosowny moment. <śmiech> <śmiech> Alaska, 1 styczeń 2018. Moi drodzy, dziękuję za wszystkie pozdrowienia, życzenia, zapewnienia o modlitwie i pamięci. Kiedy piszę te słowa, jest wieczór, za oknem noc i kilkanaście stopni poniżej zera. Miejscowi mówią, że w tym roku zima wyjątkowo łaskawa. Ja na to, że widocznie ze względu na mnie, żebym się nie wystraszył. Pierwszy miesiąc na Alasce spędziłem w samym sercu diecezji pod okiem biskupa. Czas ten poświęcony był najróżniejszym załatwieniom, formalnościom i generalnie adaptacji do nowej rzeczywistości. Pierwotnie miałem mieszkać razem z drugim yy, oprócz mnie i oprócz mnie jedynym Polakiem, księdzem Stanisławem z Janowa Lubelskiego. To moja dopo moje dopowiedzenie, do którego tu dołączyłem. Jednak w tak zwanym międzyczasie okazało się, że rozsądniej będzie zamieszkać w miejscu, gdzie jeszcze do Maja na stałe był kapłan. <kłan> więc w mojej okolicy mieszka maksymalnie do 2000 osób. Moi parafianie to głównie przybysze ze Stanów Kontynentalnych, czyli tak zwani Lauer 48. Większość z nich znalazła się tu na pewnym etapie swojego życia, najczęściej w związku z pracą lub służbą w wojsku. W pobliżu znajduje się ogromna baza wojskowa Fort Greeley. Na miejscu jest tylko mały sklep spożywczy, ale na szczęście z różnymi produktami europejskiego pochodzenia ze względu na sporą diasporę Rosjan i Ukraińców. Do najbliższego supermarketu, fryzjera czy szpitala mam tyle, co z Lublina lub Warszawy, tak? Także nie narzekać tam w Polsce. Hmm. Komunikacja publiczna, poza miastami Anchorage i Fairbanks, w zasadzie nie istnieje, więc trzeba liczyć na siebie. Drogi są w miarę odśnieżane, choć nie używa się tutaj soli, ze względu na wszechobecne łosie, które jeszcze częściej byłyby obecne na drogach celem uzupełnienia zapasów tego minerału. Oczywiście to wszystko jest ogromne i bezkresne, piękne i dzikie. Było zaplanowane. Ogromne i bezkresne, piękne i dzikie. To jest opis w miarę cywilizowanej części diecezji Fairbanks, która, przypomnę, jest trzy razy większa od Polski. Druga, o wiele większa część diecezji to tak zwany czyli wioski zamieszkałe przez potomków Indian czy Eskimosów. Pisze celowo potomków, gdyż ludzie ci nie żyją już jak ich przodkowie. Prawda jest taka, że są zawieszeni między starym, tradycyjnym, zbieracko-łowieckim stylem życia, a naszą cywilizacją, która nie do końca jest ich. Rodzi to rozmaite problemy. Alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, etc. Jednym słowem bardzo często obraz nędzy i rozpaczy. Mnóstwo powtórnych, bliżej nieokreślonych, chwilowych związków, z których rodzą się dzieci. Wielu przebywa w więzieniach, kiepsko. Nominalnie większość z nich to katolicy, ale ich wiedza religijna, nie mówiąc o praktykach, przedstawia się słabo. Do tych wiosek można dotrzeć jedynie niewielkim samolotem, ewentualnie przemieszczać się pomiędzy nimi zimą na skuterze lub latem łodzią po rzece. Widzicie więc, że obraz Alaski z katalogów biur podróży nie do końca odpowiada temu, czego można tu doświadczyć. Można powiedzieć, że są różne oblicza tego końca świata. Generalnie jest to o wiele drożej niż w pozostałej części Stanów, gdyż wszystko trzeba przywieźć. Niemniej, nie żałuję mojej decyzji, choć tęsknię za Polską, za Lublinem, za wami. Klip. Wszelkiego dobra i błogosławieństwa w 2017 roku. Ksiądz Szymon, nie spodziewałam się, się że tak to się zakończy. Także możemy chyba obecnie przejść do dzielenia się układkiem.